List świętego Pawła, apostoła do Efezjan, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą do świętych i wiernych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Efezie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym niebios. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed Nim w miłości i przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, którą nam hojnie udzielił we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które postanowił w samym sobie, aby z nastaniem pełni czasów wykonać wolę swoją w Chrystusie i w jedno zgromadzić wszystko to, co na niebiosach i to, co na ziemi, w Nim, w którym dostąpiliśmy udziału, stać się Jego cząstką nam przeznaczonym do tego, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy byli ku chwale sławy Jego, którzy pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w którym i Wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia swego, w Niego uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego dla odkupienia nabytej własności ku chwale sławy Jego. Przetoż i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za was, wspominając o was w modlitwach swoich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy umysłu waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja powołania Jego i jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych i jak niezmierzoną jest wielkość potęgi Jego ku nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, Którą okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z umarłych i posadził po prawicy swojej w niebie, wyżej nad wszelkie władze i zwierzchności i moce i państwa i nad wszelkie imię, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę Kościoła ponad wszystkim, który jest ciałem Jego, i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Efezjan, rozdział drugi. I was, którzy byliście umarli przez upadki i grzechy, w których niegdyś chodziliście według zwyczaju świata tego i naśladując władcę mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, między którymi i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała swego, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jak i inni. Bóg zaś, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie aby okazał w przyszłych wiekach niezmierne bogactwo łaski swojej w dobroci ku nam w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie ku dobrym uczynkom, dla których przeznaczył nas Bóg, byśmy w nich chodzili. Przetoż pamiętajcie, że wy niegdyś będąc poganami w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi z obrzezania cielesnego wykonywanego ręką, że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, który z obu jedno uczynił i zburzył stojącą pośrodku przegrodę, zniszczywszy w ciele swoim nieprzyjaźń zakon przykazań, który leżał w ustawach, aby z dwóch stworzył w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń na nim. A przyszedłszy opowiedział pokój wam, którzyście daleko i którzyście blisko. Albowiem przezeń mamy jedni i drudzy w jednym duchu przystęp do Ojca. A przeto już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa, spojona zgodnie, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w duchu. Efezjan, rozdział trzeci. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. Jeśli tylko słyszeliście o darze łaski Bożej danej mi dla was, że mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, jak to wyżej krótko napisałem, z czego wy czytając możecie poznać moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która w przeszłych pokoleniach nie była znana Synom Ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha. Że poganie są współdziedzicami i wspólnym ciałem i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię której stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej mocy Jego. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana jest ta łaska, abym między poganami opowiadał to niedościgłe bogactwo Chrystusowe i żebym wszystkim objaśnił tajemny plan zakryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Aby teraz przez Kościół wiadomą była władcą i zwierzchnością na niebie różnorodna mądrość Boża. Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy odwagę i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręczeń moich za was, które są chwałą waszą. Dlatego zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa Aby wam dał według bogactwa chwały swej Abyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego w człowieku wewnętrznym Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych Abyście będąc wkorzenieni i ugruntowani w miłości Mogli pojąć ze wszystkimi świętymi jaką jest szerokość i długość i głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, abyście napełnieni byli do całej pełności Bożej. A temu, który według mocy skutecznie w nas działającej, może nade wszystko uczynić daleko obficiej niż to, o co prosimy lub co pomyślimy, temu niech będzie chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Efezjan rozdział czwarty. Proszę was tedy, ja. Więzień w Panu, abyście postępowali tak, jak przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w związku pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich was. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów i dał dary ludziom. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, jeżeli nie to, że przedtem wstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest ten sam, który i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On postanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami dla przygotowania świętych do dzieła posługiwania ku budowaniu ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i miotanymi każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez chytre wciąganie w błąd, ale żebyśmy szczerymi będąc w miłości, we wszystkim wzrastali w Niego, który jest głową, w Chrystusa z którego całe ciało spojone jest i związane za pomocą wszelkich wzajemnie się zasilających stawów, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, otrzymuje wzrost dla budowania samego siebie w miłości. To tedy mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak inne narody postępują w próżności umysłu swego, Zaćmiony, mając rozsądek, będąc oddaleni od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddały się rozpuście tak, że popełniają wszelką nieczystość z chciwością. Ale wy nie tak się nauczyliście Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim nauczeni zostaliście, gdyż prawda jest w Jezusie, abyście zewlekli z siebie według pierwszego postępowania starego człowieka, który się gubi przez ułudne porządliwości i odnowili się duchem umysłu swego i oblekli się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Przecież odrzuciwszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I nie dawajcie przystępu diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, a raczej niech pracuje, wykonując rękoma swymi to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie wychodzi, ale tylko dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemną słuchającym. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech będą odjęte od was wraz ze wszelką złością. Ale bądźcie jedni ku drugim dobrotliwi, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Efezjan, rozdział piąty. Bądźcie tedy naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu ku przyjemnej wonności. A przeteczeństwo i wszelka nieczystość, albo chciwość niech nie będą nawet wspominane między wami, jak przystoi świętym. Także sprośność i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękczynienie, bo to wiedzcie, że żaden przetecznik, albo nieczysty, albo chciwiec, który jest bawochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów opornych. Nie bądźcież wtedy współuczestnikami ich, albowiem byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcież jak dzieci światłości. Bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości, w prawdzie. Badając, co jest miłe Panu, i nie bierzcie udziału w bezowocnych sprawach ciemności, ale raczej je karćcie. Albowiem, co oni potajemnie czynią, wstyd i mówić. Lecz to wszystko, gdyby karcone w światłości, staje się jawnym, bo wszystko, co się staje jawnym, światłością jest. Dlatego powiedziano... Ocuć się, który śpisz i powstań z umarłych, a oświeci cię Chrystus. Patrzcie tedy, jak macie postępować ostrożnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Czas wykorzystujcie, bo dni są złe. Przecież nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, co jest wolą pańską. I nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu, albowiem mąż jest głową żony, jak Chrystus głową kościoła i on jest zbawicielem ciała. Ale jak Kościół uległy jest Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go poświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo, ażeby przedstawić go sobie jako Kościół pełen chwały, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale żeby był świętym i niepokalanym. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jak i Pan swój Kościół. Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ja zaś mówię względem Chrystusa i Kościoła. Wszakże i każdy z was w szczególności niechaj miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego. Efezjan, rozdział szósty. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to sprawiedliwe. Czci Ojca Twego i Matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim. Słudzy, posłuszni bądźcie tym, którzy są panami Waszymi według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, tak jak Chrystusowi. Nie dla oka służąc, jak Ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z duszy, z przychylnością służąc Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że ktokolwiek uczyni co dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, czy niewolnik, czy wolny. I wy, Panowie, postępujcie względem nich podobnie, zaniechawszy groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a On nie ma względu na osoby. Na ostatek, bracia moi, Wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Przyobleczcie się w całą zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko władzom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko mocarzom ciemności wieku tego, przeciwko duchom złości w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły i wszystko wykonawszy ostać się. Stójcie tedy przepasawszy biodra swoje prawdą i oblekłszy się w pancerz sprawiedliwości i obówszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli zagasić wszystkie ogniste strzały złego. I przyłbicę zbawienia weźcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie modląc się o każdym czasie w duchu i w tym celu czuwając z całą wytrwałością i z modlitwą za wszystkich świętych i za mnie, aby mi dana była mowa, bym otworzywszy usta swoje, śmiało oznajmiał tajemnicę Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym o niej śmiało mówił, jak mówić powinienem. Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was, dlatego abyście wiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył serca wasze. Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.